Festiwalon. Odcinek drugi. Pixel Haven 2015. Redaktor naczelny magazynu Pixel, Piotr Mańkowski, znalazł dla mnie kilka chwil i mogliśmy porozmawiać o jego wrażeniach z Pixel Haven 2015. Pixel Haven, czy można to też nazwać swoim dzieckiem, tak samo jak i magazyn Pixel? Yes. Czy to jest wyraz prawda, emocji, wyraz chęci tworzenia, podzielenia się swoją pasją z całym światem? Nie no, twórcą, mózgiem i ojcem Pixel Heaven jest Robert Łapiński ale Łapusz. Prowadzisz, więc. No ja no prowadzę grzecznościowo tam <śmiech> dwa czy trzy, trzy spotkania zwykle, ale to generalnie Robert, który prowadzi na co dzień firmę zajmującą się robieniem eventów. Y no jest obeznany w tym, jak się załatwia sale, jak się załatwia wszelkie gadżety, jak się załatwia materiały, jak się robi promocje i tak dalej. Ja się na tym nie znam, jestem tylko jego malutkim wsparciem, bo to jest cały sztab osób, które e, się, tym, się tym zajmują i odnajdują swo, swoje miejsce tutaj. Ale mózgiem, sternikiem jest, jest łapusz i to jest jego impreza, a my, ja jestem w ogóle... Super szczęśliwy, bo to, jak wiesz to jest trzecia edycja i poznajemy tu w Polsce no twórców, o których kiedyś mogliśmy marzyć. No dla mnie to jest fascynujące. No Jeff Minter to był facet, który pamiętam zrobił grę, która mnie... Nie była to dobra gra, tak między innymi mówiąc, powrót yy, czy tam zemsta zmutowanych wielbłądów, ale to była gra, która się wryła w pamięć poprzez ten swój tytuł choćby. I teraz nagle się okazuje, że poznaję tutaj człowieka, kto, który tę grę zrobił. To jest, to, to jest dla mnie fascynujące. Rok temu John Hare, yy, dwa lata temu Fred Reinald, no to twórca absolutnego wymiatacza, czyli Alone in the Dark, To, to, to, to za to wszystko odpowiada łapusz, on ich tu ściągnął. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo my w Polsce nie mieliśmy wielu możliwości spotkania tych twórców. Oprócz tych nazwisk, które wymieniłem, które na Pixel Heaven przybyły, to ja tak jeszcze pamiętam, że w tym roku był jeszcze Brian Fargo w Krakowie. Wcześniej, z dwa lata temu, to był zupełny przypadek, przez przypadek się dowiedziałem o tej imprezie. Tam Jakbyś pojechał 3 km w tamtą stronę, w stronę centrum, to tam była konferencja, o której prawie nikt nie wiedział i tam przybył, uwaga, Jordan Meckner, twórca Prince of Persia. Ale poza nimi ja nie potrafię już wymienić żadnych e, takich wielkich twórców. Peter Molina chyba nie był nigdy w Polsce, e, e, Roberts od e, Wing Commandera też chyba nie był. E, nie było tych wielkich twórców. W latach 90 oni nas nie odwiedzali. Teraz dopiero, teraz dopiero zaczęli. A masz, masz jakieś swoje marzenie? Kogo chciałbyś zaprosić? Jakbyś mógł mieć, mieć taki złoty bilet, że dajesz komuś i ta osoba przyjechać. Jedną osobę? Nie, może być jedną, może być jedną. No na pewno Richard Garriott, na pewno Chris Roberts wspomniany, na pewno Peter Malinet Dla mnie to byli dzisiaj najważniejsi twórcy z lat 90. -tych. Oni byli bardzo uparci w tworzeniu gier i do samego końca, znaczy no, do końca lat 90. Robili, robili gry. No, nawet później, no, Peter Malinę do dzisiaj. No coś próbuję cały czas. Aktywny, tak, to, tak. to nie jest ostatnia przyszła edycja, event, więc, więc mam nadzieję, że, że się uda. Tak. Powiem Ci tylko tyle, że o wiele łatwiej jest zapraszać z Europy. No to, to jest fakt, no bo ze Stanów ściągnąć człowieka to jednak już są koszty, które przy tej skali imprezy jeszcze że tak powiem, no, nie są praktycznie możliwe do poniesienia. Może jak Łapusz już będzie robił kolejną imprezę na stadionie Narodowym, to wtedy by skala pozwoli ściągać twórców też z innych zakątków świata. Oby się udało, gdybyś mógł jeszcze tak, oczywiście w dużym skrócie, największy plus i największy minus, kiedy no, prowadzi się magazyn i magazyn? zarządza ludźmi. Jak jest największy plus, największy minus? Nie no, największy plus jest taki, że w ogóle ci wspaniali ludzie, którzy piszą do Pixela chcą, chcą pisać, cały czas im się chce. Eee... No bo to, to oznacza tylko tyle, że no jak przychodzą teksty, to nie trzeba przy nich siedzieć godzinami. Tylko są to w większości gotowe teksty. O, zobacz, kto tu przybył. Ekipa Mike Montgomery i uh -huh. John Hare. Y Cześć. Cześć. Więcej nagrań na www. Podcast